to Fundament. Dzień dobry Państwu, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W dzisiejszej audycji zapraszamy nauczyciela technik relaksacyjnych Maćka Żbika do rozmów o tym, jak radzić sobie ze stresem. Witam Państwa. No, witamy. Maćku, powiedz nam, jak na co dzień mamy sobie radzić z tym, co nam funduje życie, z tym takim codziennym stresem życiowym? Przyjąć i zaakceptować. To jest wow. podstawowa zasada. Tylko i aż przyjąć i zaakceptować. Tak. Czyli w praktyce? W praktyce oznacza to to niestety introspekcje. obserwację tego, co się z nami dzieje oznacza również stosowanie ćwiczeń, które pozwalają na bieżąco uwalniać napięcia, które w nas powstają. Zarówno na czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne, jak również wewnętrzne, uruchomione bodźcami zewnętrznymi. To już nieistotne. Przede wszystkim to jest pełna akceptacja, takie łagodne pogodzenie się z tym, co nas dotyczy i co się w nas odbywa. Jak już powiedziałem, można się wspierać szeregiem technik. Co robisz na co dzień? Bo Akceptacja jest procesem, a jak to ma wyglądać dzień po dniu, godzina po godzinie? W tym stresotwórczym pędzie życia. No cóż, przede wszystkim nie należy nastawiać się na to, że godzina po godzinie będziemy musieli cokolwiek zwalczać. Oczywiście niełatwo jest zbudować w sobie dystans do okoliczności, które nas otaczają. Natomiast, tak jak już powiedziałem, są bardzo proste techniki których wyuczenie się pozwala na zapanowanie nad narastającym napięciem młodziego uwolnienie, gdy już narośnie. No przybliżyć taką jedną, jakby się udało? Oczywiście, że tak. Technikę nazywamy menadżerem, ponieważ doświadczenie nasze pokazuje, że najczęściej stosowana jest przez pracowników biur urzędów. Wygląda to następująco. Siadamy na krześle najlepiej na jego krawędzi, taka, żeby plecami nie naciskać na oparcie. Stopy swobodnie Wkładamy na podłodze, dłonie na udach i prostujemy kręgosłup. Nie napinając mięśni specjalnie, prostujemy go w ten sposób, że szczytem potylicy próbujemy sięgnąć sufitu. Najczęściej to się nie udaje, chyba, że pomieszczenie jest bardzo niskie. W czasie tego ruchu żuchwa w sposób naturalny przysuwa się do szyi, to jest naturalne. Następnie zawieszamy ciało na wyprostowanym kręgosłupie. Okay. Proszę zwrócić uwagę, przy tym ruchu nie napinamy mięśni tak, żeby się na siłę prostować. Akceptujemy wszystkie dysfunkcje kręgosłupa, z jakimi mamy do czynienia. To jest pierwszy ruch. Dalej, oddychamy przez stopy. Brzmi absurdalnie, ale naprawdę da się to zrobić. Oczywiście nie fizycznie, nie da się oddychać przez stopy, ale można pozostawać w stanie, którym wierzymy w to, że tak się dzieje. Powoduje, że przenosimy uwagę do stóp, kierujemy energię do stóp, odciążamy w tym momencie z napięć, klatkę piersiową, jamę brzuszną. Kilkanaście wdechów w pozycji, o której wcześniej mówiliśmy, to jest bardzo istotne. Powoduje, że możemy opanować czynnik stresowy. Jeżeli przewidujemy trudną sytuację, w tej pozycji zaczynamy trudną rozmowę, czy też taką, która rozliczenie nas przerasta. A czy z Twojego doświadczenia to się udaje w praktyce? Przychodzi do Ciebie tak, wiele osób tak. z, z biznesu i, i co? I stosują te Twoje ćwiczenia? To znaczy, to ćwiczenie nazywa się menadżer, jak już wspomniałem, właśnie dlatego, że stosują je menadżerowie i urzędnicy najczęściej. Jest na tyle łatwe w używaniu i tak skonstruowane, że nie budzi zainteresowania otoczenia, a zatem można je stosować, nawet prowadząc rozmowę z przełożonym, podwładnym, czy klientem. Nie obciąża codziennego życia nie obciąża w żaden sposób pracy zawodowej, którą wykonujemy na co dzień. Jest stosowane na co dzień, jest to jedno z popularniejszych ćwiczeń, a szkole rzeczywiście, żeby je dobrze i skutecznie wykonać, trzeba też przejść krótkie szkolenie praktyczne. Moim gościem był Maciej Żbik, nauczyciel technik relaksacyjnych Fundacji Fundament, a więcej o technikach relaksacyjnych na www.fundacjafundament.pl a do usłyszenia mówi Alina Baniecka. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.